przy głównej alei na agroshow Bednary rzucają się w oczy, ze względu na swój kolor przede wszystkim, dość charakterystyczny. ciągniki marki Arbos włoskiej produkcji, a ze mną stoi pan Damian Narojczyk, stoimy przy Arbosie model 3055, cenowo całkiem na kieszeń polskiego rolnika. Rozmiarowo wcale nie takim dużym, więc pewnie na mniejsze gospodarstwo. Jeśli chodzi o ciągniki Arbo z są to ciągniki rolnicze dla generalnie raczej małych gospodarstw, ewentualnie średnich albo dużych, ale jako dodatkowa maszyna przy jakichś tam specyficznych pracach. Tylko pomocnik? Tak, dokładnie. Na pewno to nie będzie główna maszyna przy takich większych gospodarstwach. Jest to ciągnik 50-konny, jak widzę, no, czyli taki odpowiednik Starej 60. -tki. Dokładnie, odpowiednich starej 60. -tki. Zresztą e, zdarza się, że klienci po prostu, którzy jeszcze są w posiadaniu 60, potrzebują czegoś nowoczesnego do swojego gospodarstwa, to z 60 rezygnują i kupują właśnie takiego Arbosa 3055. Odstawiają do muzeum i biorą coś, co jest technologicznie nowe, chociaż w dalszym ciągu mechaniczne, tak jak lubią. Zgadza się? Generalnie ciągnik jest mechaniczny, jest prosta budowa więc no, gwarantuje to lata użytkowania. Nie ma problemu, jeśli chodzi o dostępność części, ponieważ nasz serwis oferuje wszystkie części na magazynie, naprawy na bieżąco, No, ale tak jak mówiłem, to jest prosta budowa, nie ma problemu z awariami tak naprawdę. Lata funkcjonowania. Prawie że sami jesteśmy w stanie naprawić jak dobrze pomyślimy. Dokładnie. Większość osób szuka generalnie takich w gospodarstwach małych rozwiązań, które pomogą naprawić maszyny samemu. Nie będą musieli wydawać dodatkowych pieniędzy na sprowadzanie mechanika. Oczywiście to się wiąże z terminami, przedłużaniem itd. A jeśli małe gospodarstwo ma jedną, dwie maszyny, to jest bardzo ważne, żeby mógł sobie naprawić na miejscu maszynę w gospodarstwie powiedzmy coś jeszcze o skrzyni biegów, o przełożeniach, jakie tu są, bo pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, że jest rewers. Rewers oczywiście mechaniczny. plus same... biegów? Biegów są 4-3 zakresy, czyli przekładnia 12 na 12 No to jest już całkiem konkretnie, jak na współczesne ciągniki, niczego jemu nie brakuje. Zgadza się. No na pewno napęd 4x4, na blokada mechanizmu różnicowego gwarantuje niezawodność, jeśli chodzi o warunki na polach no Jazdę, powiedzmy, w przytrudniejszych warunkach. Jeśli chodzi o te ciągniki, które y, widzę wokół nas, y, wprawdzie od strony alei są troszeczkę większe maszyny, y, ale jako nowość oznaczony jest traktor no, mały, wyraźnie mały, to taka nawet mniejszy niż stara 30. To sadowniczy? Y, sadowniczy, ale to nie jest jedyne, tak naprawdę, wykorzystanie tej maszyny, ponieważ y, głównie on znajdzie w komunalce zastosowanie w jakichś winnicach, no i oczywiście w sadach. Jaki silnik go napędza? Jeśli chodzi o silnik, to jest maszyna arbusowska. Silnik mamy od producenta, jest on o pojemności 1530 cm sześciennych, ma 25 koni. Idealnie ona się znajduje przy pracach właśnie komunalnych, ponieważ taką maszyną możemy wjechać na, na chodnik, możemy doczepić pług, posypywarkę i tak naprawdę no, ta maszyna jest stworzona do tego. Dodatkowo ma bardzo atrakcyjną cenę na tle konkurencji. No tym zaręczam po prostu. Silnik jest trzycylindrowy. Yy, a biegi? Jeśli chodzi o biegi, to ma cztery biegi i dwa zakresy. Yy, I powiedzmy jeszcze, ponieważ to jest taki mniejszy ciągnik, to strach byłoby zbyt dużo mu zaczepiać na yy, trójpunktowy układ zawieszenia. Ile on tam zniesie? Jaki udźwig? Generalnie udźwig ma 720 kg, więc no jak na taki mały ciągnik uważam, że mimo wszystko daje sobie radę w, z jakimiś właśnie maszynami współpracującymi, typu posypywarkami, warkami, pługami. Na przód możemy oczywiście zamontować pług do śniegu. Więc ale jest, tura raczej nie. To już byłoby przegięcie. Katowanie troszeczkę tego. Ale... Katowanie, tak. To jest raczej taka maszyna do typowo komunalnych e, prac. Bo w porównaniu do poprzedniego ciągnika, tego 50-konnego, to tam tura jak najbardziej, prawda? Jak najbardziej. Mamy generalnie tutaj na Bednarach maszynę, która ma tura marki Metal Technik. Jana już sobie poradzi z wieloma tak naprawdę zadaniami na gospodarstwie. Właśnie tylko klienci, rolnicy poszukują uniwersalności, szczególnie ci, co, dla których taka maszyna by była tą główną maszyną albo jedyną nawet, potrzebowaliby tej uniwersalności. Taka maszyna z takim turem sprawdzi się praktycznie w każdej pracy. Kiedyś ta właśnie główna była jedyną maszyną, dzisiaj coraz więcej jest takich gospodarstw, gdzie tych ciągników jest kilka, gdzie się ciągników nie sprzedaje, zostawia się stare do jakichś mniejszych zadań, dokupuje się nowe, kolejne, ale coraz większe z reguły, prawda? Tak, zgadza się. Klienci decydują się też na większe maszyny. Mimo wszystko zostawiają te mniejsze ze względu na to, że jest to maszyna awaryjna. Jeśli coś się stanie z tą nowszą, większą, to zawsze jest ta mniejsza, która zawsze jakąś tą robotę zrobi. Może wolniej, ale zrobi. No i to jest ta alternatywa tyle, że nowsza. Jest mechaniczny, więc mniej awaryjny. W razie co wszystko można zrobić w domu.